Cześć, jestem Krzyszman, a wysłuchacie podcastu wakacyjnego, podcastu, który mam przyjemność prowadzić. Jak słyszycie, albo i nie, ale raczej słyszycie, mam nowy, zajebisty mikrofon. Tak, wydałem na niego 50 zł i mam nadzieję, że nic w nim nie szumi, że wszystko działa, wszystko jest perfekcyjnie. Dobrze. Przepraszam, że mnie nie było w środę, że nie nagrałem wtedy podcastu wakacyjnego, żeby Was, słuchaczy moich, uszczęśliwić, ale niestety... Nie chciało mi się, to jest moja wada wielka, że mi się czasami nic nie chce i nie chciało mi się nagrywać podcastu, szczególnie, że jakoś była taka dupiata, no ludzie. Są jakości głupie, są jakości idiotyczne, ale ta jakość, która była tutaj, była jakością dupiatu bardzo. Dobrze, pozwólcie, że wpiszę sobie mój adres y, na, hmm, y, na gmailu, bo właśnie tam mam coś, o czym będę dzisiaj mówił. I hasło jeszcze muszę wpisać. I niech mnie nie zapamiętuje, bo teraz jestem w Krakowie. Jestem w Krakowie, ponieważ tam mieszkają moi dziadkowie. I ja byłem w Zakopanem. Zakopanem się mówi, nie Zakopanym, jak mówią pospoliki ludzie, bo mówi się w Zakopanym. No i w Zakopanem byłem. No i tam zwiedzałem, wchodziłem na Rysy, byłem. Na, byłem na Kasprowym, byłem dwa razy na Kasprowym, byłem. i w Dolinie Pięciu Stawów byłem też. No i o tym Wam dzisiaj będę opowiadał, jak przebiegał powyt w zakopanym. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No i dzisiaj za bardzo takiego podkładu nie będzie, więc tylko to to które cudem znalazłem, bo niestety nie mam z sobą wszystkich moich plików komputerowych znaczy podkładów, no i niestety takie, takie, takie, takie dupiata będzie, że tak powiem, że tak powiem, dobra, więc tak, co się zdarzyło w poniedziałek? W poniedziałek Wam mówiłem, w tym, w, jak to się nazywa w, w wideokaście, że byłem, przyjechałem do zakopanego i co? i włączyłem sobie kompa, zacząłem nadawać na żywo, które no, no, na żywo, które, którego owoc na, tegoż nagrywania mogliście oglądać w jakości jakże dupiatej, o czym już na samym początku mówiłem, mogliście to y, oglądać, oglądać, nie słuchać, słuchać też właściwie, ale no mogliście to oglądać, no i wiedzieliście, że jestem zakopanym, że zaraz idę na siłownię, jeszcze byłem na mieście, później chyba jadłem obiad, już nie pamiętam, bo sobie spisywałem koniec każdego dnia, żebym przypadkiem czegoś nie zapomniał. I zaczął się wtorek. Wczoraj wstałem o siódmej. No i tak, poszedłem sobie na śniadanie, bo w hotelu jest śniadanie, z ojcem poszedłem, no i... wpierwszyliśmy śniadanie że tak nieładnie powiem, albo i ładnie, nie wiem, zależy od tego, jak jesteś przysposobiony, możesz, możesz też mówić, że ty wpierdoliłeś śniadanie, może wpieprzyłeś, może rzuciłeś się na śniadanie, skonsumowałeś śniadanie, albo po prostu zjadłeś śniadanie. No ale nieważne, że trochę tak było późno już, bo tak o dziewiątej byliśmy w Palenicy, to jest taka miejscowość, nie, o 8.30, przepraszam, byliśmy w Palenicy, to jest taka miejscowość, się wchodzi do Morskiego Oka, no i my sobie wygaptaliśmy do Morskiego Oka, do Morskiego Oka się powinno wchodzić około, hmm, ile? Dwie godziny, my weszliśmy w godzinę 30. Brawo. No. No i tak. No i tam byliśmy, miałem tu wstawić audio, ale niestety nie ma tu ani Bluetootha, bo jestem na takim starym kompie, ani irdy, chociaż irdy to ja nie mam w telefonie. No i wam nie wstawię audio, ale to głupie było. Dobrze, no i <śmiech> tak. Z morskie, w morskie na, okos, na morskie oko się wtoczyliśmy. Nie no, dobra, nie wtoczyliśmy, tak źle nie było, łatwo było. Tak, no i tam sobie posicieliśmy minutę, dwie, trzy. No i tam sobie nagrałem, a nie, miałem nagrać, ale nie nagrałem. Dobra. Później weszliśmy sobie trochę, tak, zajęło nam to 40 minut się umówmy na czarny staw. <śmiech> to jest takie mniejsze albo większe, hmm. takie jezioro, i tam się odpoczywa właściwie, jeśli się chce wejść na rysy, i tam odpoczęliśmy dłużej, napiliśmy się wody, a nawet zjedliśmy się. No i tam nagrałem audio, że jest fajnie, że jaki to ja jestem zmęczony, bo zmęczony byłem, bo trudno się było wtoczyć ten czarny staw, bo nie mieliśmy przedtem żadnego treningu, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że jeśli. No, że jeśli się zatrzymamy wcześniej. No, czy że jeśli coś wcześniej będziemy robić, to tak będziemy zmęczeni tym poprzednim, dniem, że nam się. że nie będziemy mieli po prostu siły wejść na rysy. No i na tym czarnym stawie byliśmy. No i co? No i tam sobie posiedzieliśmy, zjedliśmy tego sneakersa i zaczęliśmy wchodzić na rysy. Co nas spotkało na samym początku wodzenia na rysy? Spotkało nas... Spotkał nas śnieg. 17 czerwca... Nie, czerwca nie, lipca to był 17 lipca. Nie, 13 lipca, 17 lipca był wczoraj. Przepraszam, że was tak w błąd ciągle wprowadzę, ale niestety taka już moja wada jest. Tak, 13 lipca był śnieg. Śnieg był. I do tego śniegu się wywaliłem. <śmiech> 13 lipca i się wywalić w śniegu. No właśnie. Dobra, nieważne. Trochę tam odpoczęliśmy, no i zaczęliśmy wchodzić dalej. Spotkaliśmy tam dwóch gości, dwóch takich fajnych gości, nawet bogatszych. Bo gościu miał audicę nową, z Polsce kupioną. Jakich dwóch było. No i, no, no i z nimi sobie wchodziliśmy tak ciężko, znaczy łatwo nie było, łatwo nie było bardzo. Trudno było, bardzo trudno było. I tak wchodziliśmy, no i już no, po prostu się nie dało wytrzymać. Tak się nie dawało wytrzymać. Słuchajcie, no w ogóle tak było trudno. W ogóle łańcuch, łańcuch, łańcuch, kamień, kamień, kamień, łańcuch, łańcuch, łańcuch, kamień, kamień, łańcuch, łańcuch, łańcuch, kamień łańcuch, Łańcuch, Łańcuch, kamień, łańcuch, kamień. No, no i tak było mniej więcej za chwilę. No aż weszliśmy. Ale jeszcze przed.. Nie wiem, no dosłownie na końcówce ojcu się zaczęło to być już ciemno w głowie Mi już opadałem, bo było tak krok. No właśnie. Ej, ja słyszę co ja gadam, tak? Tak, ja słyszę, fajnie. Panie, że siebie samego słyszę. Przepraszam, że teraz było takie, takie głupie trochę. No nieważne. Dobrze. Byliśmy. Już tam pod końcem... Pod końcem snickers się skończyły. Już powerów nie mieliśmy żadnych. No i gościu powiedział, no panie, no co pan, pan jesteś już na końcu. No i ojca to zbombilizowało, ale nie mógł, bo miał te mroczki przed oczami. No i gościu nas poczęstował kitketem i weszliśmy, weszliśmy dzięki temu głupiemu kitketowi. Nie wiem. To było blisko już bardzo. Trzy razy myślałem, że już koniec, trzy razy się myliłem. No no i postanowiliśmy, że już była 15.45. No i postanowiliśmy, że wejdziemy od strony słowackiej, bo tam jest łatwiejsze podejście i krótsze. No i musieliśmy pójść do strzabskiego plesa. No i ze strzapskiego plesa mieliśmy zejść, zjechać już busem do Zakopanecho. Bo tak pisze w Słowacku. Bus do Zakopanecho. No tak, schodziliśmy, no i 30 minut po zejściu mieliśmy i było takie schronisko i to, schronisko było, to była chata pod rysmi! Brawo dla chaty pod rysmi. To miało być schronisko, to była po prostu budka z żarciem. Umówmy się. I tam zjedliśmy jakąś zupę kapuśniakową, Kapuśniak właściwie. No i co? No i wyszliśmy po trzech godzinach schodzenia wyszliśmy na drogę. Droga w lesie. U nas w Polsce to była nawet tam by asf asfaltu nie była. Tam piękny asfalt lepszy niż znaczy jakościowo podobny na polskiej autostradzie. Ludzie, jak tam jest luksus. Okazało się, że 6 km do plesa pleca. No i tak podeszliśmy ten bus. Znaczy wcześniej trochę bus po nas podjechał. No i wszystko było w porządku. Mm, no. No i toczyliśmy się. Później ci goście nas ze. Znaczy my pojechaliśmy busem do tej palenicy z powrotem. I ci goście nas zabrali. Auto luksus, mówię wam. Jeśli spotkacie kiedyś tych gości, to powiedzcie, żeby was przewieźli audytu. No, dobra No i tak, koniec było. Koniec, zeszliśmy. No i my w hotelu mamy spa. Mieliśmy spa. No i sobie wyobraźcie, że to spanie było nieczynne akurat w tym dniu. Po takiej wyprawie ja pierdziele wiecie jak to było... To było okropne. Okropne to było. że nie było jacuzzi. No. Ja już 10 minut gadam. O cholera. Dobra. Następny dzień obudziliśmy się o 10.00. Nareszcie. Piękna godzina 10 była, a my się obudziliśmy w tym czasie. Po co ja mam słuchawki na uszach jak żadna muzyka nie leci? Hm. Hmm, hmm, hmm. Nie wiem, ale tak bardziej profesjonalnie się czuję, jak mam ten na uszach yy, sławki. Dobrze, St wstałem, znaczy poruszałem się trochę w łóżku, stwierdzam, nie mam zakwasów. C wstaję ja pierdziele, jak mnie stopy nie zaczęły napalać, to było okropne. No i tam zjedliśmy śniadanie i pomyśleliśmy, wchodzimy na Kasprowy, bo co to tam Kasprowy, bo Kasprowy to jest taka góreczka, nie? takie małe, no co tam, się na śniadanie wchodzi tam, czy co, znaczy nie, tak bułka z masłem to jest dla mnie, co tam po rysach, się okazało, że to dużo dla mnie po rysach, bo wejście, pod tymi stopami to o Boże, o Boże, po zejść. nie, dobra, weszliśmy po wielu trudach, bo było trudno, tam weź potem, no i co, no i później zjedliśmy tam frytki, na obiad frytki zjedliśmy z keczupem, ketchupem, no i zeszliśmy i zejście było okropne, zejście było takie okropne, że tak mnie stopy nawalały, że schodziliśmy pół godziny dłużej niż się powinno. I jak byliśmy już w Zakopanem, Zakopanem na Krupówkach chwyciłam je i tutaj proszę przewinąć minutę w przód ci, którzy są wrażliwi na różne tematy takie, albo teraz coś jedzą. A jeśli coś jecie, to i chcecie dalej słuchać, no to odłóżcie jedzenie na bok, albo zatrzymajcie i, i sobie zjedzcie teraz. Yy, po prostu mnie sraczka chwyciła <śmiech> w Zakopanem. Ale i ojciec powiedział dobra to idź do hotelu, dam jej ci klucze, idź. Idę, idę, idę. Przez całe kropówki, bo gościu na, na górnych kropówkach wysadził na samym końcu, a my mieszkaliśmy pod gubałówką, no i trzeba było dojść. I przy gubałówce stwierdziłem, że, tak mi, że jestem w takiej gównianej sytuacji, że aż się zacząłem śmiać. No i tak głupio, bo tak idzie gościu, się śpieszy i zaczyna się śmiać. Tak, ha, ha, ha, ha, ha, Dobra, może nie tak, ale coś w tym stylu, i to jest takie, takie idiotyczne trochę, przyznacie sami. No, chleba, teraz w brzuchu też mi się coś przewraca. Te, żeby to nie była klątwa górala, bo w tym, bo w Egipcie jest klątwa faraona, w tutaj może być klątwa górala. Dobra, w cz czwartek. Czwartek wstaliśmy o 8.00. Nie no, jakoś tak o 8.00 rano, czy 0.00, to nie wiem. No i postanowiliśmy dolina 5 stawów. Nogi już takie trochę jeszcze oblały, ale już nie to, co wczoraj. Doszliśmy tam. Ja sobie. O, i tak. Yy, no. Mieliśmy tam dojść. Do, do Linii Pięciu Stawów i w drodze pod Morskie oko Oko no, wpadliśmy w Kolonie i oni sobie śpiewali Bo ja mam tylko jeden świat słońce góry, pola wiatr takie tam piosenki właściwie tylko o tym pola no, wietrze i to było wkurzające bo tak przez pół godziny ciągle to samo Bo ja mam tylko jeden świat takie wkurzające wiecie no i co? No i to było wkurzające, no i dalej wpadłem na pomysł. Te, ja mam przecież słuchawki. I co byście woleli? Słyszeć kolonie śpiewają, że ma tylko jeden świat, w którym jest słońce góry i pola wiatr. Czy Ramsteinu. To ja wybrałem Rammstein. Sztajn. Dobrze. No. No i tam weszliśmy, no i ja sobie zamoczyłem nogi w jednym z pięciu stawów. No i ja patrzę, cholera, potury mi wyskakują tam gdzie zamoczyłem. A, walić, zejdzie. No i tam niby zeszło. No i właściwie koniec dnia było. Dobra. W piątek miał przyjechać mój dziadek oraz moja siostra. Wstałem normalnie, na kompas jeszcze wszedłem, zjadłem to śniadanie. Przyjechali. Rozpakowali się. No i włazimy, znaczy wjeżdżamy na gubałówkę, bo z dziadkiem jest tak, no a z siostrą też tak, no, tak nie za bardzo. No i wjeżdżamy na tą gubałówkę, no i co? No i tam jemy, dziadek tam jadł frytki, czy szaszłyk, bo dziadek lubi szaszłyk. Siostra jadła, kto hmm, tam jadła? Frytki. Ojciec pił piwo. Ej, a ja sobie proszę ciebie słuchaczu, ja biłem kolem no i co no i no i no i no i no i <śm> poczekajcie no i dziadek mnie chciał poczęstować frytkami a nawet szaszłykiem, a ja mu musiałem odmówić, bo stwierdziłem, że trzeba się pozbyć tego tłustego cielska trochę i po to przyjechałem do Zakopanego, a nie nad morze, żeby coś rzucić z siebie. Rzucić coś z siebie, może z siebie coś rzuciłem, może nie, nieważne, ale nie złamałem się w ten dzień, nie złamałem się, wziąłem jedynie trzy frytki, ale dobra. no i tak. Później zeszli w drodze na Buterowych Wierch, bo wjeżdżaliśmy kolejką, idziemy na Buterowy Wierch i tam zjeżdżamy. No i patrzę na nogach, cholera, ja mam potówy. Tylko, że to nie są takie zwykłe potuwy, bo ich jest dużo, cholernie dużo w jednym miejscu. z yy, skarpetki, tam gdzie miałem wczoraj te potówy, cholera, one tam ciągle są. Myślę, dobra, walić. Ale przypomniało mi się, że nad morzem kiedyś wszedłem w wodę, wy, wychodzę, i co? I cały jestem w takich potuwach do cholery. Myślałem, o cholera, to jest to samo. No i tak idę sobie w dziadkze, kto pokazał, o matko, matko, do alergologa trzeba iść później, bo to alergia jest jakaś, na słońce albo na coś takiego. Jestem wrażliwy na zmianę wody. Dobra, nie wiem, nie znam się. No i tak, weszliśmy na śniadanie. Oczywiście trzeba było kupić wapno bo wtedy wapna się napiłem i mi pomogło. No zjadłem trochę wapna, no i wypiłem trochę wapna, rano, ale jeszcze przez noc mi trochę zniknęło, wypiłem wapna i na drugi dzień nic nie było. Znaczy... Nie było. Nie, znaczy zostało trochę. Znaczy w sobotę jeszcze trochę zostało. Przepraszam, że tak niezrozumiale mówię, ale już się rozpędzam, a jak się rozpędzam, to tak niezrozumiale mówię. Dobra. W sobotę wstaliśmy, o nie pamiętam tutaj, o dziewiątej chyba. Pojechaliśmy, zjedliśmy śniadanie i my, i tak musimy do Kuźnic jedziemy. Dobra, do Kuźnic. No i... do Kuźnic jedziemy, bo tam jest Kasprowy. No i tak, <try> Idziemy do Kuźnic Kasprowy. No to było No Mnie się że to jest nie Trzy godziny mi to jak Dziadek jak dobrze, jak dobrze, Я не не не знаю, что это вымывать. Я не знаю, Poszliśmy w spadku z niej, oczywiście tam byliśmy na tętych, tak, oglądaliśmy film z Nikolasem Kodziem, znaczy ja bym bałem... Każdy poszedł spać, a ja bym na imię film. Dobra. No i... Iśla jest niedziela. No i w niedzielę... Wyszliśmy z panem na śniadanie. No i zjedliśmy, żeby też była, A, to ostatni dzień. No co, ta no to by zjadłam, To zjadłam sobie dużo, dużo sobie pozwoliłem. Więcej niż dużo, bo zwykle jem mało śniadanie tam z mi twierdzę, że to jest dużo. To jest bardzo dużo, to, że tak niewyraźnie gadam, tak kupię. Bo dziadek ja z tych strony skoczyłem. Nie nie. nie, nie, nie że, że... Tak. Niechybnie dziadek wyszedł. A wyszła moja siosta. Cześć Marylko! Cześć! Krzysztof! Nie jestem Krzysztof żaden, poczekaj, bo już kończę, już 20 minut, mówię, dziadek tu jest, był, no i z nim nagrywałem to z tobą też, siadaj, proszę, rozgość się, bądź moim gościem dzisiaj, chyba, że nie chcesz być moim gościem. Ależ czuję się twoim gościem cały czas. Dobrze, no to może ja skończę, bo to zjadłem to syte śniadanie, no i co, no i zjadłem to syte śniadanie i wyjechaliśmy już. No i co? No i koniec właściwie. Znowu się jąkam język, mi się plączę, bo ktoś jest w pokoju. Niestety. Tak jest głupio. No i co? No i koniec mojej przygody z zakopanym dzisiaj. I dzisiaj jeszcze sobie kupiłem mikrofon oraz płytę nową Sabatonu. A, teraz moja siostra sobie coś takiego ze stopami robi, nie wiem co to jest, ale mnie to strasznie peszy teraz. Nie peszy teraz, a peszy zawsze. I Chcę was uświadomić, co mnie peszy. No właśnie, więc coś takiego mnie peszy. Przyszła tutaj i to robi, tak... Za stopami sobie piłuje, czy coś takiego. Nie wiem, dobra. Język mi się pląta, już zapomniałem, o czym mówiłem. Aha, byłem jeszcze w Krakowie dzisiaj. Jestem właściwie cały czas, do końca tygodnia będę. No i sobie kupiłem mikrofon. Mikrofon za złotych 50. firmy, poczekajcie. Elekom mikrofon średniej klasy, według faceta sprzedawał dla mnie czy, dla mnie klasy dobrej, mi się bardzo podoba no i się teraz was pytam jak się a, teraz się was pytam jak się wam podoba to jest poprawnie? tak, to jest poprawnie, usłyszałem od mojej siostry, która pokazała mi w języku twarzy no, więc ten odcinek nie wiem czy był udany, może był udany do czasu kiedy ktoś mi tu wszedł i mi się zaczął język plątać, ale czyli w tek... jak ja weszłam? Nie, czyli jak ty weszłaś i jak dziadek wszedł. Ale to jest bardzo dobrze, bo lubię się rozwijać. I jak są goście, to poznaję nowe doświadczenia. Czy poznaję? Poznaję nowe doświadczenia? To może teraz krótki wywiad. Tak. <laughs> nie, wywiadu nie będzie, bo już 22 minuty i 30 sekund, coraz więcej. Język mi się plącza, siostra Przysz dobija naj, się. To teraz może powiesz mi, odpowiesz mi na kilka pytań. <laughs> nie odpowiem na kilka pytań. Siostra mi się wrzuciła tutaj. Kochana siostra. Tak, kochana siostra mi się tu wrzuciła, no i muszę kończyć niestety. No czemu? Nie musisz. Już 23 minuty są, ludzie chcą spać. Późno jest, 20.42. Mogą zestopować. Mogą zestopować, tak. Tylko ja to muszę jeszcze przerobić, muszę to... Słuchaj, muszę wrzucić na komputer, muszę napisać krótkie stres Krótkie streszczenie do tego, Zdałem, ale... zjadłem, wykąpałem się, umyłem zęby. Na pewno? No, w twoim... Tak, tak, ta, ta, ta, ta. no. Dobrze. No i przez siostrę się spieszyłem. To była moja siostra. Nazywała się Maryla. Dla znajomych Marynia. Dla dziecka Marysia. No. no i to jest minus tego, że nagrywane jest na szywo, bo tak co to bym chciał wy wystopować, wyciąć to gdzie jest Maryla, ale szczerze mówiąc, nie chce mi się. No Wyciąć chciałbyś siostrę. No i tym optymistycznym akcentem zakończę to głupie gadanie, mam nadzieję, że mikrofon nowy wam się podobał, jak się wam nie podobał to macie problem, cześć. Mówił Krzyszman.